Bóg dobry jest. Kochani, śpiewaliśmy taką pieśń. Boże złam mnie. Widzicie, stoję tu dzisiaj. Właśnie to się stało. Zostałem złamany przez Pana. Nie jestem przyzwyczajony, żeby mówić do tylu osób. Nie jest to moim chlebem powszednim. Ale jeżeli ja dzisiaj nie złożę świadectwa, te kamienie zaczną mówić. Więc wolę ja to zrobić żeby Pan nie musiał ingerować. Moją głęboką modlitwą jest, by to, co tutaj teraz usłyszycie, szczególnie mówię do młodych ludzi, to, co tutaj usłyszycie, by Pan wziął to i użył tego, by Duch Święty przyszedł do waszego serca, by zaświadczył wam, w jakiej grze bierzecie udział, byście mieli świadomość, jaka nagroda za to czeka. Kochani, bo widzę, lubicie grać, nie? Widzę, że boiska są nieraz pełne, słyszę wasze rozmowy. Stoi przed wami gracz, gracz. Gracz, który nie tylko lubił grać, ale który przede wszystkim lubił zwyciężać. I Słowo Boże mówi nam o dwóch rodzajach turniejów, w którym człowiek bierze udział. Pierwszy ten turniej, te turnieje różnią się praktycznie wszystkim. wszystkim Nie ma cech wspólnych. Oprócz tego, że bierzemy w nim udział. A nie możemy brać udziału w dwóch turniejach naraz. Albo bierzemy w jednym, albo w drugim. I ten pierwszy turniej, ja chcę dzisiaj zaświadczyć, że w jakim turnieju biorę udział ja, dzięki wielkiej łasce Bożej, która... Ja tego nie mogę zrozumieć. Ja do tej pory nie mogę tego pojąć, mogę tylko wesknąć, Mogę codziennie dziękować mojemu Bogu, że stałem się dzieckiem Bożym. Nie wiem, to nie, to wiecie, to nie jest to, że zasłużyłem sobie za to, bo dobrym graczem byłem. Teraz usłyszycie, jakim byłem graczem. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, w jakim turnieju bierze się udział i jaka nagroda za to jest. Ja brałem udział w tym turnieju. Wszyscy bra braliśmy udział w tym pierwszym turnieju. I to nieważne, czy byłeś tam kibicem, czy odrywałeś bilety, czy może kosiłeś trawę na murawie. Czy byłeś pierwszorzędnym zawodnikiem z numerem albo trenerem? Chociaż trener jest jeden. Chcę posługiwać się właśnie takimi sportowymi pojęciami, by dać obraz z tego wszystkiego. Mówiąc trener, mam na myśli to, co powiedział Pan Jezus do faryzeuszy, że waszym ojcie, ojcem jest diabeł, bo Chcecie jego porządliwości spełniać. I wiecie, bez ogródek. Moim trenerem od samego początku, od, od, odkąd pamiętam, był diabeł. Był diabeł. I żebyście mieli taki wzgląd, nie będę wam opowiadał, jak wyglądało moje życie w przedszkolu i tamten. Nie chcę was zanudzać. <śmiech> Oszczędzę wam tego. Natomiast Żebyście sobie może zdali sprawę z tego, kto stoi przed wami, jaki, jaki typ gracza. To powiem wam takie ma, malutkie świadectwo, jak lubiłem wygrywać i lubiłem wygrywać we wszystkim. Więc mamy ulicę i stoję sobie na chodniku. a ja po drugiej stronie stoi druga osoba i ona nie wie, że będzie za chwilę brała udział w zawodach, ale ja wiem bo się z nią ścigam. Przechodzę przez tą ulicę, zawody są takie, że mam przejść pierwszy niż ta osoba. Wiecie, i wygrywam. Jest radość, wygrałem, nie? Naprawdę, wygrałem. Wie, mo może spotkaliście mnie kiedyś, widzieliście, przechodzi człowiek i po przejściach, po pasach robi tak. To byłem ja. To byłem ja, kochani. Mój trener od samego początku. Wiedział, że jestem rokującym zawodnikiem. Zostałem koszulkę z numerem jeden. I się zaczęło. Najpierw miałem nie mówić o tym przedszkolu, ale, ale to tak powiem, jedną tylko rzecz. Podobały mi się dziewczyny w przedszkolu, wiecie? No więc... No, że, że lubiłem wygrywać, więc wygrywałem. Końcem tego wszystkiego było to, że jak odchodziłem z tego przedszkola, to się dostawało taki wypis, gdzie tam no, pisali, jakie to dziecko jest. Tak? U mnie było napisane, że dziecko jest agresywne. Ja nie wiedziałem, co to znaczy słowo agresywne, no ale mówię, chyba nie do końca wygrałem, bo rodzice mieli takie dziwne miny, jak to czytali. Więc mówię, coś, coś jest nie tak. Trzeba chyba zacząć coś ukrywać. A że ojcem kłamstwa jest szatan, więc i ja zacząłem kłamać. Całe moje życie było jednym, wielkim kłamstwem. I wiecie, można wszystkich oszukiwać. Wszystkich siebie, przede wszystkim siebie, ale ludzi nawzajem. Tylko jednego nie można oszukać. Boga nie oszukamy. I wiecie, nawet teraz mi się zdarza, jak opowiadam moje świadectwo, że ludzie mówią, ale, ale nie, ty wszyscy taki nie byłeś. Ty tyle piłeś, ty robiłeś takie, że nie, nie, nie. Wiecie, tak to działa. Ale Pan pokazał mi, to wszystko i teraz bez ogródek tutaj mówię, jak było. Wiecie kochani, bardzo szybko wszedłem na, na taki rodzaj zawodów, gdzie mogłem uzyskiwać sukcesy. Trener mi mówił, że nie wszędzie będę wygrywał, no bo jakoś wzrostu też nie mam, więc w koszykówce raczej sukcesów nie będzie. Ale zaczęła się szkoła podstawowa i tam są stopnie, prawda? Uczymy się. No więc, u, stopnie. No chciałem być najlepszy. A że dobrze się uczyłem, więc jakoś to szło i wiecie, nawet... Nawet byłem w pewnym momencie najlepszy, ale potem stwierdziłem, że Ach, w tym akurat nie muszę być tak do końca najlepszy. Wystarcza to, co, co tam mam. Są inne dyscypliny, w których naprawdę mogę uzyskać niesamowite rezultaty. Niesamowite. Jestem... Yy, znaczy, yy, jest, pochodzę z takiej rodziny, yy, gdzie... Yy, jest to rodzina nauczycielska, można powiedzieć, i to dawniej jakby miało znaczenie, więc takie dziecko musiało umieć się zachować. No więc stwierdziłem, że no muszę się tak zachowywać, chociaż w środku zupełnie co innego było we mnie. Mój tata pił. Mój tata pił, widziałem alkohol w domu. Widziałem, przeżywałem awantury i. Jeszcze była taka przysięga, bo pochodzę oczywiście z rodziny rzymskokatolickiej, więc była taka przysięga, że do 18 roku życia e, nie napije się alkoholu. prawda? I dla mnie to było, ja mówiłem, że w ogóle do końca życia nie będę pił, bo widziałem, co się dzieje, co, co wódka czyni z moim tatą, ale bardzo szybko to się zmieniło. Moi rodzice się rozwiedli i, jak to mówią, okazja czyni złodzieja. Sięgnąłem po alkohol w wieku 12 lat. I tak to trwało do 37 roku życia. Kochani, a że miałem taką przypadłość, trzęsące się ręce, wiecie, nie z powodu tego, że piłem, bo wcześniej nie piłem, ale miałem to od samego początku i alkohol powodował to, że te ręce mi się nie trzęsły. No, mówię, mam lekarstwo. Zacząłem sięgać bardzo często po to lekarstwo i tak sobie brałem udział w tych zawodach, uzyskując naprawdę niezłe rezultaty. Jak 20 lat się, zaczęła się taka trasa, że praktycznie piłem codziennie. Moja żona może poświadczyć, że nie było, może policzyć na palcach może dwóch rąk, ile było dni, jesteśmy ze sobą od, czter, od 14 lat, że tych dni było może kilka, gdzie byłem trzeźwy. Ja piłem piwo przede wszystkim, ale to nie to samo picie jest grzechem, bo picie ani złe, ani dobre nie jest, tylko to, co w nas jest, jest grzechem i teraz o tym wiem, teraz mogę o tym śmiało mówić. I tak sobie szedłem, wiecie, przez to życie, zacząłem czerpać, czerpać po prostu z wszelkich dostępnych palet tutaj wczoraj. Brat Paweł mówił, MTV i tamtego. Teraz są o wiele... Yy, szatan daje naprawdę, o, o wiele większe spektrum ma do popisu, by, byśmy, się, byśmy upadali, byśmy dalej tarzali się w tym wszystkim. A to, żeby skończyło się naszą śmiercią, śmiercią duchową, wiecznym oddaleniem od Boga, to jest jego głównym celem. Dlatego ja, ja nie wiedziałem że taka jest nagroda za udział w tym turnieju. Ale brałem w tym turnieju udział bardzo ochoczo. Chcę skrócić, żeby nie zanudzać. więc wiecie, w pewnym czasie tak jak wczoraj brat Waldek mówił, ta miłość taka, ja bardzo łatwo się zakochywałem, zak zakochiwałem, tak myślałem, że to jest miłość. Byłem wtedy w Krakowie, miałem 21 lat i rozstałem się z ówczesną dziewczyną. Rozstałem się z ówczesną dziewczyną i świat się za mnie zakończył. Zawsze tak było po porażkach. Trener mi o tym nie mówił, że ja będę tak przeżywał porażki, ale powiedział mi coś takiego, że w każdej chwili możesz odejść koniec kariery. No, było blisko, ale, ale postanowiłem jeszcze pociągnąć tą karierę troszeczkę. Natomiast e, zrobiłem jedną rzecz, której nie, nie rozumiałem do końca. W ogóle nie rozumiałem. No. Kupiłem Słowo Boże, wiecie? Nie miałem e, koło siebie ludzi wierzących. Nie miałem. Nikt nie głosił mi, ani, ani nie miałem styczności z takimi ludźmi, ale kupiłem to Słowo i wiecie, zacząłem czytać, ja w ogóle bardzo dużo książek czytałem, bo lubiłem czytać, w tym też prawda, chciałem mieć jakieś tam wysokie miejsce, <śmiech> zacząłem czytać Słowo Boże i, i tak na, na taki, no, cielesny sposób, tak, nawet się tym zainteresowałem, mówię, o, ci apostołowie, tward, twardzi goście w ogóle, no i tak, no, wiecie, tego zachwytu starczyło mi chyba na, na tydzień, czy dwa, no i potem wróciłem do do tego wszystkiego ta miłość do tej kobiety też jakoś przeszła. Dziś wiem, że to nie była miłość. Miłowałem tylko siebie teraz, to też wiem. Ale wróciłem do tego świata po tym krótkim epizodzie z tym Słowem Bożym i rozwijałem się dalej. W międzyczasie ożeniłem się z moją Tutaj małżonką, Moniką, która jest ze mną tutaj dzisiaj. I, I zaczyna się przyspieszenie akcji. Założyłem bar, jako że chciałem mieć dostęp do źródła tego mojego napoju, który dawał mi siły do życia, więc... Otworzyliśmy bar, no i realizowałem się w tym barze bardzo. Trudno mi nawet o tym mówić. W pewnym momencie, oprócz tego, że piłem i naprawdę czyniłem wszystkie rzeczy po alkoholu, jakie możecie sobie tylko wyobrazić, Sięgałem również po środki, po narkotyki, bo to wszystko, co dawało dobrą zabawę, tak mi się wydawało wtedy. A, po, a jeżeli po coś nie sięgałem, to nie dlatego, że nie chciałem, tylko dlatego, że miałem lęk, na przykład nigdy nie dałem sobie w żyłę, ale tylko dlatego, że bałem się strzykawki. Dlatego, tylko tego dlatego nie zrobiłem. Wiecie, kochani, Pan pobłogosławił mnie dziećmi, ale w tamtym czasie w ogóle się to dla mnie nie liczyło. Ja myślałem, że kocham moją żonę, kocham moje dzieci. To nieprawda. Kochałem tylko siebie. I w tym barze przyszedł taki moment, Zjawiły się, Zjawił się pewien człowiek, który mówi, słuchaj, wstawię ci takie maszyny do baru, hazardowe, będzie z tego niezu zarobek. Mówię, zarobek, fajna rzecz, wstawiaj. Nie wiedziałem, co to jest, nie znałem tych maszyn wcześniej. Moi koledzy zaczęli w to grać. Aż tam wygrywali, przegrywali, ale to takie, taka, tak zabawowo, ale widziałem, że no oblegają te maszyny. No, mówię, oblegają, no to spróbuję i ja. na no, że ja, jak już w coś wchodziłem, to, to nie to tak, żeby ten tylko z grubej rury, prawda? No cóż, nie interesowało mnie jakieś tam o 10 zł wygrać, więc jak grać, to już grać, tak? No i zacząłem grać. Zacząłem grać i wygrałem. Kochani, wygrałem. Moje pierwsze podejście do maszyny, 10 tysięcy wygrałem. Mówię, a sposób na życie. Znalazłem sposób na życie, znalazłem, gdzie mogę się realizować. Jakie to fajne. A Bartam sobie, niech swoją drogą, a ja mam swoją maszynę. Przecież to takie proste. I tak grałem przez siedem lat. Oprócz tego prowadziłem jeszcze zakłady bukmacherskie, ponieważ sport był moim drugim życiem, można powiedzieć też. I wiecie, dzisiaj się tak zastanawiałem, jak to jest, że mogę nie pamiętać wczorajszego kazania. Mogę nie pamiętać słów, które kieruje do nas Bóg które były wczoraj. Ale pamiętam wyniki meczów z 1982 roku, gdzie miałem 7 lat, a był mundial w Hiszpanii. To jest tragedia. Ale w Bogu jest ratunek. Kochani, zacząłem grać, zacząłem grać. To trwało 7 lat. Stopniowo, stopniowo ten stateczek, na którym się poruszałem, zaczął tonąć. Zaczął tonąć, Doprowadziłem moją roi, rodzinę do ruiny finansowej. Ale wiecie, nikt o tym nie wiedział. Nikt o tym nie wiedział, dlatego że ukrywałem to do końca. To była ta maska. Maska, która porządnego gościa, wiecie. Ja w ogóle nie czułem, że ja robię coś cokolwiek złego. Paweł mówił o zakutych łbach, tak wczoraj to powiedział dosadnie. Ja byłem takim zakutym łbem. Ja nie wiedziałem nic, że to, co czynię, to że w ogóle myślałem, że jestem dobrym człowiekiem. No, uwierzcie mi, że jestem dobrym człowiekiem. Mało tego powiem wam. Ja wierzyłem w Boga. Wierzyłem w Boga, ale nie wierzyłem w Bogu. Tak jak brat Karol powiedział całe sedno. Bo cały świat mówi, że wierzy w Boga. Kogo byście się nie zapytali? Ale to nie o to chodzi. Czy wierzymy Bogu? Bóg mówi, co należy czynić ale ja w to nie wierzyłem. Wracając do tego wszystkiego, doprowadziłem moją ro rodzinę do ruiny. Wiecie, próbowaliśmy to łatać. Moja żona widziała, co się dzieje. Ona nie, nie wiedziała do końca, jaki jest zakres zniszczeń, ponieważ nie mówiłem jej wszystkiego. Natomiast, żeby, żebyście wiedzieli, jakim byłem podłym człowiekiem, zniewolonym, okradłem własny dom. Wyobrażacie to sobie? Okraść własny dom, zrobić tak, żeby wyglądało, że ktoś inny to zrobił? Miałem tam pieniądze. Miałem tam pieniądze, które przecho były przechowywane z tych maszyn, bo przyjeżdżali tacy panowie w dresach pobierali te pieniądze, prawda, po miesiącu czasu, więc jeżeli tych pieniędzy tam nie było, a ja nie miałem pieniędzy, żeby grać, ale miałem kluczyk do tych maszyn. I wiecie, to była gra wirtualna, więc otwierałem maszynę, wkładałem 100 złotych. jeżeli wygrałem, no to fajnie, nie było pieniędzy, no to moi przyjaciele w paskach przyjeżdżali, wypłacali, no ale jeżeli tych pieniędzy tam nie było, ja musiałem je tam włożyć. Więc zaczęliśmy brać kredyty, by to wszystko łatać. Ale w pewnym momencie już, już nic się nie dało zrobić. Nic się nie dało zrobić, wiecie, nie dało się tego utrzymać. To wszystko po prostu legło. Rodzina się dowiedziała. No i, no i co teraz? Trener mówił, że w każdej chwili mogę odejść, tak? Wiecie, trener mówił, żeby odejść, ale ja nie wiedziałem, jaka nagroda jest za to wszystko. Ja tego nie wiedziałem. Mówię, no to pora się zwijać chyba, zakończyć tą walkę. Dzielnie walczyłem, ale mam już dosyć. Koniec kariery. I wiecie, były takie trzy próby. Pierwsza próba i druga, zakończona fiaskiem. Trzecia zresztą też, bo jestem tutaj dzisiaj. Ale opowiem o pierwszej może tylko, żeby pokazać, jak jakie działanie Boże było w tym wszystkim. Jak Bóg, jaki ma plan odnośnie nas, by doprowadzić nas do siebie, Wyszedłem, wiecie, zamknąłem bar, to było, to było południe. To było południe, zamknąłem bar, postanowiłem się utopić. Tak, mówię, trener mówi, wybierz sposób, jaki chcesz zakończyć karierę. A, mówię, chyba utopić się, to będzie dobra sprawa. Więc postanowiłem pójść na rzekę i zakończyć tą walkę. Stała się też jedna rzecz w międzyczasie. Ja już ja się szykowałem do tego, ale wiecie co, przyszło do mnie, że o, to mą, zabiorę chyba tą, to Słowo Boże, które sobie kiedyś kupiłem. Przypadek, nie, tak, tak mi przyszło. nie. E, za, gdy wyjeżdżaliśmy tego dnia z domu, ja otworzyłem sobie lufcik, bo Monika miała klucze od domu i mówię, to sobie wrócę po, po, po to Słowo, bo już byłem przekonany, że to dzisiaj, ten dzień, to to zrobię. I wiecie, zamknąłem bar, poszedłem na dworzec, chciałem jechać taksówką do domu, ale że był remont y, dworca i postój taksówek został przenieszony w inne miejsce. Więc y, wszedłem na pasy i chciałem przejść na drugą stronę. Odwracam się i patrzę, przede mną stoi samochód. Nie zgadniecie, kto był w samochodzie. Moja żona. Patrzę jeszcze raz. Nie, może podobna, nie? Nie, no nasz samochód. On. Mówię, no to jak to? To ja nawet zabić się nie mogę? trenerze to nie miało być tak. Wsiadłem do samochodu, rozmowa, odeszło. Odeszło na, na parę chwil. Udało nam się znowu, wiecie, załatwić jakieś pieniądze, przedłużyć jeszcze agonię. Druga sytuacja zakończyła się podobnie. Pokażę wam, jaki spryt, bo spryt jest bardzo ważny, wiecie, w, w utrzymywaniu kłamstwa. Więc w barze miałem telefon stacjonarny. To nie był taki telefon stacjonarny z telekomunikacji, tylko on się łączył jakoś tam, tam dziwnie falowo, ale był stacjonarny. Natomiast... Yy, Miał miejsce na baterię. I wiecie, moja żona, gdy to się wszystko działo, ona bardzo często do mnie dzwoniła, sprawdzając, co się dzieje. Przyjeżdżała dnie raz o czwartej, o piątej nad ranem po mnie, zdejmując mnie z maszyny, obślinionego, obrzyganego. Paku pakowała dzieci w samochód, przyjeżdżała po mnie. Martwiła się, bo mnie kochała. Nie wiem za to, Ale nie odeszła ode mnie. Pan nie pozwolił na to i chwała Jemu. Wiecie, te baterie tam były i ona do mnie dzwoniła. i Wtedy wyszło Dlaczego przyjechała na te pasy? Bo dzwoniła do mnie, ja już nie odbierałem. I ona wiedziała, że jak nie odbieram długo, no bo nieraz byłem zajęty, wiadomo, obsługą klientów, czy obstawianiem meczy, czy piciem kolejnego piwa. No coś tam zawsze robiłem, ale po pewnym czasie odzwaniałem. Jeżeli nie odzwaniałem, to, to znaczy, że coś było nie tak. I dlatego przyjechała. Więc ten drugim razem mówię... Hmm, jak ona dzwoni, to ja muszę mieć ten telefon przy sobie. Ale jak to zrobić? Patrzę, słuchajcie, miejsce na baterię jest. Włożyłem tam baterię, mam telefon ze sobą. I znowu na rzekę. Dzwoni, odbieram. O, co, ale co tak tam jakoś tak cicho? Nie słyszę dźwięków w kufli? Nie, nie, nie. Moja żona się pyta. Jakoś tak no, nie słyszę klientów. A ja no na dworzu jestem, na papierosie, nie? No ale jeszcze ileż można kłamać, wiecie, nawet ja już nie zdzierżyłem i powiedziałem jej znowu prawdę, znowu po mnie przyjechała. Znowu się nie udało. Ale trzeci raz ułożył się tak, że już nie mogła mi przeszkodzić. Nie mogła mi przeszkodzić. Było to 4 lata temu, w zimę, w styczniu. Była taka akurat zima sroga, teraz mamy słabe zimy, więc by się pewnie nie udało. Ale wtedy akurat były duże mrozy i wiecie, po, po, kolejnym, po kolejnej wielkiej porażce, gdzie już groziło widmo zabrania zakładów bukmacherskich, ponieważ kupon mi nie wszedł, postawione wielkie pieniądze Wiedziałem, że o pojechałem już na całość, więc tym razem zakończę to. Musicie wiedzieć, że mój dzień zaczynał się w ten sposób, że jadąc do baru, podejrzałem jeszcze do sklepu, żeby yy, zacząć mój dzień. Pani w sklepie, jak mi widziała, otwierała mi dwa piwa. Ja wypijałem te dwa piwa, jechałem do baru i zaczynałem normalny dzień, czyli brałem kolejne piwo. Tego dnia podjechałem do sklepu, wypiłem kilka piw i wracałem do domu samochodem. Żeby była jasność. Oczywiście jeździłem po pijaku i jeździłem bez prawa jazdy. Bóg zachował, że nie skończyłem w więzieniu. Ale tak było. Jechałem tym samochodem do domu, wiecie, i zawinęło mnie na, na zakręcie. Wpadłem w taką zaspę w pola, wjechałem i nie mogłem już ruszyć tego samochodu po prostu. Stanął i to po prostu, wiecie, wyszedłem i mówię, nie, <śmiech> jest, wreszcie się już tak nakręciłem, już wiełem, koniec, idę. Przyszedłem do domu, plan w głowie już ułożony, wiecie. Pójdę do lasu, wypiję, Mocny alkohol i ustne i zamarzne. A że mieszkamy przy samym lesie, sprawa była prosta. No, jedyny problem to było, jak wyjść z domu, bo żona... Ale wiecie, wtedy nasze trzecie dziecko, które urodziło się miesiąc wcześniej, było, wiadomo, Monika była po porodzie, była w domu i wiedziałem, że raczej gonić po lesie mnie nie będzie. Więc powiedziałem jej, że tam, a, idę na podwórko palić śmieci, papiery jakieś czy coś. No, no, o, to dobrze, to idź. Hm, mówię, no, fajnie. Widzę, że nie ma podejrzeń, że zawsze mi przeszkadzała, a tu nic. Będzie dobrze, uda się. Przeskoczyłem przez płot. Nie wziąłem telefonu ani nic, słuchajcie. Miałem tylko parę groszy, żeby, może gdzieś tam jak wyjdę, żeby kupić... Alkohol. I szedłem w tym lesie. Szedłem tak około trzech godzin, wiecie, kochani, w totalnym zatwardzeniu. W totalnym zatwardzeniu w tym, nie, że źle zrobiłem i taki smutek ku śmierci, wiecie, jak Judasz, który zrozumiał, co uczynił. Tu nie było żadnego smutku. Nie, wiecie, pech. No nie udało się, no kariera zbyt szybko skończona, no. No, ale nie udało się. Taki pech. Szedłem tak, mówię za trzy godziny i nagle usłyszałem głos. Usłyszałem głos, ale wiecie, to nie był głos trenera. To był cichy głos, Naszego pana, wiecie. Usłyszałem, jeżeli, jeżeli to uczynisz, będziesz potępiony na wieki, ale jeżeli wrócisz, będziesz wiedział, co masz robić. Wiecie, przystanąłem, nie zapomnę tych chmur, które były wtedy na niebie, Fiat. Ja sam na tym polu. Wyszedłem na taką łąkę, wiecie? Wyszedłem na taką łąkę i to się zaczęło dziać. Przede mną był kolejny las. U nas akurat jest takie lasy są połączone, że można i kilka tygodni chodzić, wiecie. Wyszedłem na tą polanę i patrzę na ten las i, i wiem, że jest walka. Jest jakaś walka, toczy się walka o, o mnie. Toczy się walka o mnie i wiem, że jak wejdę do tego lasu, to już nie wrócę. Wiecie, jakby ktoś miał kamerę tam, ja chodziłem tak w tą i w tamtą. I nagle nie umiem tego wam opowiedzieć, jak to się stało. Zaczęły do mnie dopływać obrazy z mojego życia. I wiecie... Zobaczyłem, kim jestem. Bez żadnego usprawiedliwienia. Zobaczyłem wszystko. Pan, ja wiedziałem, że to jest Pan Jezus. Tylko tyle wiedziałem. Wiedziałem, że Pan, że to jest Pan i że Pan pokazuje mi to. Zobaczyłem, jakim jestem wielkim egoistą. Że wszystkim, co czyniłem w życiu, Obrażałem Boga, ja Go w ogóle nie znałem. Wiecie, nieraz przy piwie mówiłem, że ja jestem chrześcijaninem. Tak. Przy kolejnym piwie do kumpli mówiłem, no ja wierzę w Boga. Nie znałem Go, ale On mnie poznał. On mnie poznał w tym lesie, wiecie. Te obrazy zaczęły dobiegać i nagle przyszedł taki smutek, wiecie, Zero usprawiedliwienia. Ja na, każde, na każdą moją rzecz, którą czyniłem w życiu, miałem usprawiedliwienie. Miałem usprawiedliwienie. Dlatego, dlaczego to czyniłem? We wszystkim. Tu nie było żadnego usprawiedliwienia. I tak mi przychodzi na myśl, jak Adam i Ewa zgrzeszyli i skryli się, prawda? Bo zobaczyli, że są goli. I ja taki stałem tam, na tej polanie goły, obnażony. Wszystko, wszystko zobaczyłem. Zobaczyłem, kim jest. Pan pokazał mi również moją żonę. I zobaczyłem, zobaczyłem, że ja jej nie kochałem. Mówiłem, że ją kocham. Kochałem tylko siebie. To mi Pan pokazał, wiecie. Przyszedł do mnie taki smutek nad tym wszystkim. Do tej pory największym moim smutkiem było to, jak mój tata umarł. Mój tata zapił się na śmierć. Ale wiecie, ja uważałem, że jestem lepszy od mojego taty. Że ja potrafię pić, ja lubię pić, potrafię wszystko kontrolować. A mój tata, no nie potrafił. I ten smutek był największy do tej pory. Jak tata umarł, nie mogłem się pozbierać. Ale ten smutek, który przyszedł, na tej polanie był dziesięciokrotnie większy. Nie umiem go opisać. Wiecie, zostałem rzucony na kolana. Padłem i zacząłem przepraszać naszego pana za wszystko. Za wszystko. I nagle, i nagle czuję, wiecie, cały ten ciężar, który niosłem przez całe życie, którego się uzbierało tyle, że zostałem doprowadzony do tego momentu, gdzie nic się dla mnie nie liczyło. Wiecie, już nawet picie się dla mnie nie liczyło, bo chciałem odejść. Zostałem rzucony na kolana. Pan rzucił mnie na kolana i zacząłem go przepraszać. Wstałem i zacząłem biec. Biec do domu, martwiąc się, by by moja żona, żeby sobie nic złego nie zrobiła, wiecie, bo nie było mnie to kilka godzin. Ona wiedziała, że jak ja sobie coś postanowię, jak miałem coś w głowie, to ja po trupach do celu, więc wiedziała, że, to, że jak już mnie tyle nie ma, to, to to się stanie. Dlatego zacząłem biec, ale wiecie, to były, płynęły łzy, ale te, te łzy były radości, wiecie, uwolnienia, że Pan mi wybaczył, nie, Dlatego tutaj dzisiaj stoję, że jest nadzieja dla każdego, ale wiecie co? Nie każdy musi dojść do takiego miejsca, jak ja doszedłem. Nie musicie wszystkiego sprawdzać. Nie musicie wchodzić wszędzie, bo dzisiaj jest Dzień Zbawienia, dzisiaj jest Dzień Łaski, czytamy w Słowie. I dzisiaj może przyjść do waszego wnętrza Duch Święty i zaświadczyć, że nie jesteś na właściwych zawodach. Zmień turniej, gdzie główną nagrodą jest wieniec żywota wiecznego w chwale naszego Pana. Amen, zgadzacie się? Amen. Wróciłem, biegłem tak. Dobiegłem w końcu do domu, wiecie, wypadłem z lasu. Jeszcze przede mną takie stado saren przebiegło. Wypadam i stanąłem. Patrzę, jest moja, jest moja żona. Przed, przed domem, słuchajcie, jest. Nic, więc nic się nie stało, Żyje. Ona mnie zobaczyła i zaczęła biec. Zaczęła biec. Dobiegła do mnie, ja nawet nie mogłem się ruszyć, wiecie. Zobaczyła mnie, przyszliśmy do domu. Przyszliśmy do domu. Dlaczego tak do mnie biegła? Mówię, kiedyś tym drugim razem, który wam nie opowiadałem... Uciekłem z jej z samochodu. Goniła mnie. A jakże z brzuchem? Była w ciąży wtedy. Nie mogła mnie dogonić. Wiadomo, byłem najlepszy. Tym razem nie uciekałem. Miałem jej wiele rzeczy do przekazania. Przyszliśmy do domu, wiecie, i... Jedną z pierwszych rzeczy, które powiedziałem było to, że Monika przestaje pić. Wiecie, jak to się tak mówi, jak sobie człowiek coś obiecuje, to jak ja się potem będę usprawiedliwiał? No bo przecież ja zawsze mówiłem, a przestaję palić, czy tego dla uspokojenia, tak? A, a przecież nie miałem zamiaru w ogóle tego robić. Wracając jeszcze do właśnie takich, takich rzeczy, gdy to się wszystko, wiecie, zaczęło sypać, poszedłem do psychologa, żeby uspokoić rodzinę, tak? No, że coś chcę z sobą zrobić. Ale ja wiedziałem, że... Co, co, no, byłem ciekawy, co ten psycholog może... Jak może mnie zaczarować, no, że, że ja przestanę grać, że przestanę pić? Ja, wiecie, przyszedłem tam do tej, do, do tej psychologii i, i mówię... Ona się pyta... Zaczęła mi opowiadać o, o problemie? bo ja przyszedłem z hazardem, a ja nie przeszedłem z piciem, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Nie, nie, bo ja nie miałem problemu z piciem. Ja po prostu lubiłem pić. Ja ona mi, się za, mi opowiadać o, o, o, tych, o tym hazardzie, o maszynach, ona w ogóle nie wiedziała, co to, są, co, co to są te maszyny. Więc mówię, jak ona nie wie, co są te maszyny, to jak ona może mi pomóc? A wiecie, a w głowie to ja już miałem kolejne mecze, które za chwilę się odbędą. A byłem u niej po czterech piwach, więc jakby już zaczynało brakować paliwa, mówię, i, i, i tak było. A ona mi się pyta, czy ja piję, a ja mówię, no tak, piję dwa piwa dziennie, piję. No. A ona mówi, no to ona mówi, to może porozmawiamy o tym piciu. Ale mówię, nie, ale o czym tu rozmawiać, wiecie. I to, był, to, to było właśnie takie usprawiedliwienie, że coś zrobiłem, nie? Byłem tam kilka razy, a potem sobie dałem spokój, no bo, no bo jak? I musicie wiedzieć, że w mojej głowie nie było ani jednej myśli, że ja mogę przestać pić, że mogę zmienić moje życie, że dla mnie życie na trzeźwo było bez sensu. No, nie, to, to było w mojej głowie nie było takiego, nawet takiej sekundki w głowie, żebym... Ja raz sobie, wiecie, raz przyszło takie coś, że pomyślałem, że... O, trochę tego nie ogarniam, bo nie mogę zliczyć nawet piw, ile piję. Wiecie, zastanawiałem się, ile ja piję, a do 10 umiem liczyć. Może nie wygląda. I pomyślałem sobie takie coś, że... Wiesz co, Dominik, chyba... Nie dajesz sobie jakoś tak, nie wiem, zaczyna ci się to wymykać, że za dużo. A mówię, nie, no, no widocznie tak musi być. No. I tak sobie postanowiłem, że dalej będę to robił. Także w mojej głowie nie było czegoś takiego. A tutaj mówię do mojej żony. Ona mi kiedyś powiedziała, słuchaj, Dominik, za dużo pijesz, czy mógłbyś jakoś, nie wiem, ograniczyć? A ja wtedy wypiłem sześć piw. Ograniczyłem się. Ale na drugi dzień wypiłem 14, bo musiałem nadrobić to, co, wiecie, straciłem tamtego dnia, ograniczając się dla mojej żony, poświęcając się dla niej. A ja tutaj mówię takie słowa. Nie będę już pił. O, mówię, no to ładne klocki, ładnie wjechałem. Na drugi dzień... Idę do sklepu, pani, wiecie, ten gest. A ja, nie, nie, proszę nie otwierać. O, patrzy, odłożyła mu je, proszę, mleko, chleb. I idę do domu. Od tej pory nie piję. Pan uwolnił mnie od tego i zaczęły się, wiecie, zmieniło się wszystko w moim życiu. Ale... Przyszło coś takiego, słuchajcie, na samym początku, że ja chyba zwariowałem. Co się ze mną stało? No ja wiedziałem, że Pan Jezus, tak, że, że wybaczył mi, że, że, że to jest zbawienie, tak, że, że zaproszenie do, do jakiegoś innego życia, ale, ale nic poza tym. I mówię, jej, jesteśmy sami, jesteśmy sami z Moniką, no. Mówię, co, co to tego? no Wiecie, znajomym yy, zacząłem opowiadać, co się stało. Wszyscy patrzą jak... Nie no, chłopak, przestań. No, nie. Uspokój się, przejdzie ci. Ty kiedy idziemy na piwo, słyszałeś jaki wynik? tej Rusja przegrała nie? z Bajernem, no, wiecie. Więc zacząłem szukać. Zacząłem szukać, co się, co się ze mną stało, by mieć odpowiedź. Zacząłem szukać w internecie i zacząłem trafiać na świadectwa ludzi. Na świadectwa ludzi i zrozumiałem, że to jest łaska Boża, kochani. To jest łaska Boża, to co się ze mną stało, to co również stało się z moją żoną, bo jest osobą nawróconą, że to jest łaska Boża, że to jest nowonarodzenie, że jeżeli ktoś narodził się na nowo, wszystko stało się nowe. Kochani, wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe w moim życiu, w naszym życiu i dlatego tutaj między innymi dzisiaj jestem z łaski Bożej. Dzięki niemu. I mogę o tym świadczyć, że wszystko stało się nowe. Zacząłem czytać potem Słowo Boże. Postanowiłem poznać tego, który mi to uczynił, wiecie. Postanowiłem poznać mojego Pana, o którym tak słyszałem, słyszałem, że poszedł na krzyż za grzechy świata. O to tyle wiedziałem, tak. Nigdy nie brałem tego, że i moje grzechy On tam poniósł. Zacząłem czytać Słowo. Pan zaczął przemawiać przez Słowo Wiele rzeczy zacząłem rozumieć, zacząłem słuchać kazań, które w internecie, jakby też odsiewać prawdę od kłamstw. Wiemy, ile jest różnych fałszywych nauk. Przyszedł taki moment, że bardzo chciałem się już ochrzcić. Jedynym moim kontaktem z wierzącymi ludźmi, bo to też chcę o tym powiedzieć, teraz jak, jak, jak to w tym momencie wygląda, wiecie, pokrótce. Także mieliśmy kontakt na takim forum internetowym z ludźmi wierzącymi. I chciałem się już ochrzcić, ale wiecie, ja nie byłem nigdy włożony w jakieś tam takie systemy te religijne, więc gdy się dowiadywałem o chrzcie, no to no, musisz tutaj należeć i tutaj. Więc a brat jeden powiedział, słuchaj, przy, przyjedźcie do nas, ochrzczę was bez żadnej denominacji. Chciałem zapieczętować to, co się stało w moim życiu. Żona chciała zapieczętować to, co stało się w jej życiu. Ochrzciliśmy się. Pan tak poprowadził nasie ścieżki, że Mogliśmy się poznać z żywymi braćmi w realnym świecie, już nie w internetowym. I dzięki tym braciom i siostrom możemy też być tutaj dzisiaj. Chwała niech będzie Bogu naszemu. Myślę, że to na tym skończę. Amen.